Book 2ห้าสความรู้สึกความรู้ u ึกต้อ a มีความรู้สึกต้องการอยากต เรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก ma มีโอชอเตมา m ีโอชอเตเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากไม่ม a มีโอชอเตไม่ม a กลัวชชผมกลัว Boję się. Boję się. Pomyglua. Nie boję się. Nie boję się. Mięla. Mieć czas. Mieć czas. Kawięla. On ma czas. On ma czas. Kawięla. On nie ma czasu. On nie ma czasu. By. Nudzić się. Nudzić się. To by. Ona nudzi się. Ona nudzi się. To my by. Ona nie nudzi się. Ona nie nudzi się. You Być głodnym. Być głodnym. Hunhilmai. Jesteście głodni? Jesteście głodni? Kunmehilru. Nie jesteście głodni? Nie jesteście głodni? Krahai Nam. Być spragnionym. Być spragnionym. Puochoe k r a j a ń n a m Oni, one są spragnieni, spragnione. Chcę im się pić. Oni, one są spragnieni, spragnione. Chcę im się pić. Puochoe maj k r a j a ń n a i Nie chcę im się pić. Nie chcę im się pić.